Witam na pokładzie nowego podcastu, nazwanego przeze mnie SCARCAST. Piszemy SCARCAST. No cóż, co oznaczają te litery SCAR? No może SC, to na razie zdradzać nie będę. AR od mojego nazwiska, mianowicie Artur Rutkowski. Mówiący te słowa. Do takiego śmiesznego w sumie nazwania podcastu e, zainspirowała mnie firma e, Freedom Scientific, który, którzy nazwali swój podcast FScast. No, jest to coś, coś w miarę fajnego. Scar, nie mam, to jest takie, jak wiadomo, zbitka liter. Natomiast nie chodzi mi o angielskie słowo ska, które oznacza bliznę yy, tylko no właśnie te pewne cztery litery, których pierwszych dwóch nie zdradzę ar to od Artur Rutkowski mianowicie pod tym szyldem yy, że tak powiem yy, uprawiam pewną twórczość jaką jest programowanie i właściwie o tym będzie traktował ten podcast a właściwie nie o programowaniu jako takim, o programowaniu w sumie tutaj w ogóle nie będzie. Nie będę tutaj opowiadać o żadnych językach programowania, jak programować, jak, jakie techniki w ogóle, jakieś środowiska. No, chyba o tym podcastów trochę jest, jeżeli nie polskich, to w sieci, chociaż ja osobiście żadnego nie znalazłem, bazuję na różnych książkach. natomiast ten podcast będzie traktować o moich programach, które jakoś tam piszę. Staram się rozwijać. Dwa z nich, można powiedzieć, trafiły do niektórych osób. I cóż, no podcast będzie raczej dedykowany osobom niewidomym. Jako, że sam jestem jednostką, że tak powiem, niepełnosprawną, jestem osobą niewidomą. Więc, no... Programy też pisze jakby troszeczkę pod kątem niewidomych. Znaczy nie chodzi o to, że to są programy y, opatrzone tak zwanym self-voicingiem, czyli same z siebie na przykład wysyłają komunikaty do syntezatorów mowy. Tylko po prostu interfej, y, można powiedzieć z podejścia interfejsu są dostępne dla osób niewidomych. Nie jest konieczne pisanie skryptów dla Josa lub Windowsa. Dla tych, którzy może nie wywodzą się z kręgów niewidomych, a słuchają podcastu, to powiem, że to są programy odczytu ekranu, dzięki którym niewidomy się orientuje, że tak powiem, w pracę na komputerze. No więc moje, programowanie, cechu, moje oprogramowanie lub też jakieś tam projekty, które są w fazie początkowej i myślę, że można by je jakoś rozwinąć cechują się tym, że do nich nie jest konieczne pisanie jakiejś konfiguracji skryptów czy coś w tym typie. No, myślę, że jeszcze przez długi, długi czas nie będzie takiej potrzeby, a może w ogóle nie będzie takiej potrzeby, zwłaszcza, że screenery bardzo się dobrze rozwijają i czytają coraz więcej, czytają coraz trudniejsze kontrolki. No, jak, jak wiadomo, można je też oskryptować. Ale, jak powiedziałem, na razie chyba takiej potrzeby nie będzie i może w ogóle nie będzie nawet. O czym to będzie podcast, już powiedziałem. Jak będzie wyglądał? No, jingle już słyszeliście, więc jingle można powiedzieć, na początek jest. No, nie wiem, czy audycja przybierze jakąś taką dokładniejszą formę. No, nie wiem, jeżeli na przykład będą, będą jakieś listy od słuchaczy. No, może, mam nadzieję. Na końcu tego intra podam swój kontakt do mnie no to mogę zrobić taką sekcję list od słuchaczy i odpowiedzieć oficjalnie, chociaż będę starał się raczej odpowiadać na bieżąco, na każdy e-mail. Jak często audycje się będą pojawiać, tego nie wiem. Możliwe, że co miesiąc, możliwe, że krócej albo dłużej. Na razie niestety pewnie będzie to nieregularnie, może kiedyś uda się jakoś to bardziej, że tak powiem, wyregulować. No, jak powiedziałem, podcast w sumie będzie jeszcze właśnie bardziej taki jak bardziej samodzielny. Później planuję zrobić z niego jakby, że tak powiem, część mojej strony, która się mam nadzieję z czasem pojawi. No, to jest takie moje właściwie można powiedzieć pierwsze wyj wyjście w internet. Z jakimiś moimi, że tak powiem, rzeczami pisanymi no na razie do szuflady, ale właśnie coś próbuję zrobić, żeby że tak powiem tej szuflady nie było. no Właściwie jedną z tych opcji jest właśnie podcast. Jeżeli będzie strona nie tylko podcastu, ale w ogóle no to bardzo możliwe, że zrobię też coś takiego jak newsy na temat strony. Co się pojawiło żeby użytkownicy mogli wejść, zobaczyć, co jest nowego. Jak powiedziałem, podcast jest dedykowany osobom niewidomym pod tym kątem właśnie, że na przykład, co prawdopodobnie osoby widzące będzie denerwować. Po pierwsze, będzie syntezator mowy, słyszalny, ponieważ w programach moich, no, przydałoby się zaprezentować interfejs przydałoby się pokazać jak co działa a osoby niewidome będą w stanie to usłyszeć dzięki syntezie mowy no dla osoby dla osób widzących może przeszkadzać to o ile oczywiście będą osoby widzące subskrybować ten podcast może im przeszkadzać to że Programy są prezentowane, ale nie ma obrazów, nie ma y, jakichś chociaż minimalnych y, klatek z przechwyconym, y, przechwyconym ekranem i tak dalej, jak to wygląda. Może kiedyś uda mi się coś takiego zrobić. Nie obiecuję. Natomiast przy każdym podcaście będą zrzuty ekranowe i mam nadzieję, że... Widzą, widzącym osobom chociaż lub słabo widzącym, chociaż trochę to zrekompensuje, e, bra, zrekompensuje ten brak e, obrazu w podcaście, no to jest klasyczny podcast a nie wideocast, lub widcast zależy jak to woli no ale może kiedyś, kto wie, no zobaczymy jak sytuacja e, się będzie przedstawiać jak, jak ta audycja się rozwinie i czy będą oczywiście słuchacze i to tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp. Jakoby obiecałem, podaje kontakt do mnie. Można pisać na e-mail 2 2pl Oczywiście tam, gdzie są dwójki, to są cyfry. Zapewne część niewidomych posługuje się takim programem jak Klango. Więc można też ewentualnie do mnie wiadomość na klango wysłać podnikiem Fura. No czasem jeszcze, że tak powiem, może jeszcze podam moje GG. To jest 10666409. Więc jak ktoś chce, proszę o, proszę o jakieś zale, nie wiem, propozycje, pomysły. Zbieram też pomysły na, na jakieś programy, których na przykład, e, który ktoś sobie wymyślił. Z realizacją może tych pomysłów bywa różnie, ale, ale proszę o zgłoszenia. Z czasem myślę, że, e, że będzie to do napisania. Dzięki temu i ja się czegoś będę uczył, a wy otrzymacie program który sobie jakoś tam zaprojektowaliście w myśli. I co jeszcze mogę dodać? Niektóre audycje, ale tylko niektóre, zwłaszcza te większe, będą się pojawiać na Tyflo podcaście, na który zresztą zapraszam. Zapraszam nie tylko do posłuchania, ale zapraszam również do nagrywania podcastów na Tyflo Podcast. I po prostu, no, al będę nagrywać dla Tyflo podcastu tylko jakieś, na przykład, nie wiem. Yy, no, jeżeli się pojawi jakaś wersja stabilna, no to raczej ona się znajdzie na Tyflo podcaście. Wersji testowych raczej wątpię, ale yy, myślę, że ewentualnie. Yy, znajdą się takie pierwsze wersje projektów nowych, yy, których jeszcze, że tak powiem, nie ma, ale będą. Czyli jeżeli się pojawi jakiś mój pomysł na program, zostanie zrealizowana jakaś zupełnie pierwsza wersja, to myślę, że na podcaście również zostanie umieszczona. Ale przede wszystkim... Yy, Zarówno początkowe wersje, jak i, jak i te testowe będą tutaj na skarkaście. E, jakiś taki głębszy rozwój, można powiedzieć, moje, mojego programowania, a także może troszeczkę o mnie, można przeczytać na moim mikroblogu fura.klango.net. Ten mikroblog, myślę, że za jakiś czas będzie przeniesiony i będzie to z tego normalny blok, który również będzie częścią mojej strony. W blogu opisuję bardziej takie właśnie perspektywy programistyczne, jakieś moje podejście, że tak powiem, do różnych spraw programistycznych i tak dalej. No, zapraszam w każdym razie na, na mikrobloga zwłaszcza zapraszam na Skarkasta na mikroblogu yy, prawdopodobnie też yy, jak ktoś słucha tego podcasta będzie można znaleźć yy, link do, do podcastu to tyle na, tyle na dzisiaj dziękuję bardzo tyle w, słowem wstępu i zapraszam na następną audycję, która się powinna pojawić za jakiś czas.